Tu program trzeci polskiego. A tańsze o ponad złote na litrze. Kierowcy komentują. Za późno, Było być wcześniej zrobione. Super informacja. Im taniej, tym lepiej. Mniej, mniej pytań i mniej manewrów na placu w egzaminach na prawo jazdy. Rewolucyjne zmiany. WOŚP podsumowuje ostatni finał. Zebrano ponad 263 miliony złotych. Maksymalnie 6 zł i 16 groszy zapłacą od jutra kierowcy za litr benzyny 95, za bezołowiową 98 6 zł i 76 groszy, a za olej napędowy 7 zł i 60 groszy. Minister energii opublikował w Monitorze Polskim obwieszczenie o obniżkach cen paliw. Kierowcy, z którymi rozmawiał Maciej Szefer mówią, że decyzje o obniżkach cieszą, ale powinny zapaść wcześniej. Niemożliwe! Za późno. Było być wcześniej zrobione. Super informacja. Im taniej, tym lepiej. W tym miesiącu, tak jak sprawdzałem, złoty 30 zł poszło do góry. Jak będą obniżać, to super. Co już to jest Czy znaczy na pełnym baku na płotan, jakiej będzie jeszcze gdzieś się zaoszczędzi? Cena maksymalna za litr paliwa będzie ustalana każdego dnia przez ministra energii. Do nowych regulacji musi się dostosować 3,5 tysiąca przedsiębiorców prowadzących stację paliw. Opozycja chce obniżki VAT-u na żywność do zera. pis złożyło w Sejmie projekt ustawy. Domaga się też nadzwyczajnego posiedzenia Izby. Zbigniew Kuźmiuk wyjaśnia, że działania jego partii są podyktowane trudną sytuacją gospodarczą. No. Wiceminister Polityki Społecznej Sebastian Gajewski odpowiada, że nie ma podstaw do obniżki podatku VAT na żywność. Mamy bardzo niską inflację, wielokrotnie niższą niż za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podatek VAT jest jednym z głównych przychodów budżetu państwa. My się w dużej mierze utrzymujemy z VAT-u, z akcyzy. One muszą być dostosowywane do sytuacji gospodarczej, do sytuacji na rynku, reagować na różne kryzysowe zdarzenia, ale ja póki co takiego uzasadnienia nie widzę. W lutym inflacja wyniosła 2,1%. Rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. W części teoretycznej zmieni się liczba pytań w ogólnej puli. Będzie ich o połowę mniej, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. W tej chwili ta liczba to ponad 3,5 tysiące pytań. I nie zawsze te pytania odpowiadają na realia, z jakimi spotyka się nowy kierowca na drodze. Znika część egzaminu na placu manewrowym, podjazdy, jazda na łuku czy elementy parkowania. Tego typu egzamin nie funkcjonuje już w większości krajów europejskich. Chcemy, aby przede wszystkim oceniane były umiejętności kierowców w praktyce, czyli w czasie uczestnictwa w codziennym ruchu drogowym. Nowe przepisy mają być gotowe do końca tego roku, ale nie wiadomo kiedy dokładnie wejdą w życie. 263 miliony 477 929 zł i 83 grosze. Tyle zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w trakcie tegorocznego finału. Wyniki ogłosił Jurek Owsiak. Łączymy się z Martyną Szymczakowską. Martyno, co o tej kwocie mówił główny dyrygent orkiestry. Dyrygant największej orkiestry świata podziękował za każdą złotówkę, za każde wsparcie, czy to w organizacji finału, to słowa skierowane do wolontariuszy, czy też za wrzucanie pieniędzy do orkiestrowych, puszek, udział w licytacjach, no, w każdej formie pomocy. Do tej pory zebrana kwota rosła z finału na finał, tym razem nie, to o ponad 20 milionów złotych mniej niż rok wcześniej, ale Jurek Owsiak przekonywał, że ponad 263 miliony złotych to gigantyczna kwota, za którą uda się kupić wszystko to, co zaplanowała fundacja. Te 24 miliony też by swoje zrobiły, ale te pieniądze są absolutnie wielkie, ogromne, wystarczające i nie daj Boże, żeby jeszcze mieć o to pretensje. Nigdy w życiu. No dziękuję, że w ogóle Polacy aż tak stanęli na wysokości zadania. A zakupy, jak powiedział mi profesor Jarosław Kierkuś z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, już trwają. Był przetarg na sprzęt, który najbardziej potrzebowaliśmy w klinikach gastroenterologii dziecięcej, tzw. endoskopy ultrasonograficzne. Zostały wybrane w przetargu cztery zestawy dla czterech klinik w Polsce. No a do tej pory żadna klinika dziecięca w kraju nie dysponowała takim sprzętem, a za zebrane pieniądze uda się wyposażyć 16 klinik w Polsce. Martyna Szymczakowska, dziękuję. Wiesław Myśliwski pozostanie jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy, mówi wicedyrektor trójki Michał Nogaś. Prozaik, dramaturg i scenarzysta, filmowy zmarł w wieku 94 lat. Filozof, myśliciel i mistrz, wspomina artysta Michał Nogaś. Człowiek, który pisał o życiu w sposób taki, że każdy w tych opowieściach się odnalazł. Człowiek, który zawsze potrafił znaleźć najodpowiedniejsze słowa do tego, by opowiedzieć na czym polega los, na czym polega człowieczeństwo, Czym jest czas? Jak nikt potrafił w niemal każdym zdaniu zawrzeć najważniejsze myśli o naszym życiu. I bez wątpienia był nie tylko człowiekiem słowa, ale człowiekiem najważniejszych myśli. Wiesław Myśliwski był dwukrotnym laureatem Nagrody Literackiej Nika za książki Widno, Krąg i Traktat o łuskaniu fasoli. O 21.00 specjalny klub trójki poświęcony zmarłemu pisarzowi. Zapraszam w imieniu Michała Nogasia, który... W końca dnia sporo chmur, przelotne opady deszczu, a w górach śnieg. Na zachodzie burza i opady krupy śnieżnej. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach od 2 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po czternastej. Tłumy myśliwiecka 357. Zaczniemy od dzień dobry, potem wszystko wyjaśnię. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzisiaj jestem, że tak powiem, w stanie ogromnej tremy. Pewnie się pani nie domyśla dlaczego. Nie. Otóż ja jako nastolatek... O nie. ...zakochałem się w pani uśmiechu. <grym> Za chwilę <grym> wszystko wyjaśnię. Agnieszka Słuchowa jest z nami dzisiaj. Bardzo serdecznie panią witamy przy Myśliwieckiej 357. Strasznie się cieszę, że mogę być przy Myśliwieckiej 357. Ponieważ ja, a, y, trójka to jest y, dla mnie naprawdę więcej niż radio. Trójka mi towarzyszy po prostu. Kiedy PiS zdewastował trójkę i jej po prostu nie było, był dla mnie trudny i ja się tak cieszę, że trójka wróciła. Miałam okazję się spotkać w, w jakimś programie, z Agnieszką Szydłowską i mogła jej powiedzieć, bo to była pierwsza osoba z trójki, którą spotkałam mhm. na żywo w ostatnim czasie, że udało wam się coś niezwykłego. Jest to samo brzmienie. Za chwilę o tym, dobrze? Najpierw mhm. muzyka a propos brzmienia. Tea. At first sight it looked pretty We used to share the same love for Grey Eyes, we will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Tego przejęcia zapomniałem nas przedstawić. Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Agnieszka Suchora jest dziś gościniem audycji Tu myśliwiecka 357. Kiedy się umawialiśmy na spotkanie, to powiedziała pani, że muzyka nie jest tym, co panią prowadzi przez życie. A teraz słyszę, że to jedna z pani ulubionych piosenek jest. No tak, bo jest dużo świetnych piosenek i ja je bardzo lubię, ale bardzo często nie wiem kto... To Pani czuje się z wyboru i z przeżycia warszawianką, bo przecież Pani nie jest stąd, tak jak wielu spośród nas. Z wyboru nie. Yy, nie z wyboru, w, jakim, w pewnym sensie z wyboru jestem warszawianką, ale to była sytuacja, no, że, że nie było innego wyjścia. Ale z przeżycia już jestem. Z wyboru nie, dlatego że po prostu wiedziałam, że chcę do szkoły teatralnej zdawać w, do Warszawy. Chociaż no, ja bardziej chciałam do Krakowa, bo to wtedy było także że Kraków jest taki wspaniały. A moja matka się nie zgodziła. To był 86. rok, bo, bo ja byłam z Gdańska i powiedziała, że lepiej jest, żebym była w Warszawie, bo będzie bliżej do domu. Miała rację oczywiście. Więc bardzo się cieszę, że skończyłam warszawską szkołę i że zostałam tu. I bardzo długo to nie było moje miasto. Nie oszukujmy się. Ono się zaczęło na fajnie zmieniać, moim zdaniem, w ostatnim dwudziestoleciu. 90 lata były koszmarem tu. To, to prawda, co się tu zaczęło ale dziać. Ale po wyjściu do Unii już zaczęło tak, się zmieniać. Tak, po tym 2000, 2004, 2005, mm -hmm. tak, czwartym. I jest tyle świetnych miejsc i oczywiście ja już mam swoje e, linie napięć i tyle się wydarzyło w moim życiu związanych rzeczy z Warszawą, że rzeczywiście to już jest moje miasto. Ja je strasznie lubię. No i na mapie tych ulubionych miejsc, jak słyszeliśmy, jest także że Myśliwiecka 357. Tak. Tak. A wie pan, kiedy byłam tu pierwszy raz y, od kuchni? Mm -mm. No bo ja w tej trójce siedziałam od, od liceum i naprawdę ko kocham to radio. I jest dla mnie ważne i naprawdę y, nigdy nie używam za dużych słów, ale w, w, w momencie, kiedy wróciliście z tą trójką już po zmianie, to tak jakbym wróciła do domu. Włączyłam radio i powiedziałam, a uff, nareszcie, dobra, to teraz można już normalnie żyć. Ale pani uszyła ważnego słowa, które myślę yy, warto poszerzyć, brzmienie programu trzeciego. Jak tak. pani to rozumie? Nie jestem bardzo słuchowcem, bo ja nie mam słuchu, nie umiem śpiewać i tak dalej, ale ponieważ zawsze dużo słuchałam radia, każde radio ma swoje szczególne jakieś brzmienie. To jest e, jakiś rodzaj, że tak, a nie inaczej brzmiał głosy, tak się rozkłada i nawet cisza w studiu, że włączam radio, czy ktoś włączył radio. Nie, wie, nie, nie wiem, co to jest. Po brzmieniu będę wiedział, że to jest trójka, albo to KFM, albo Radio Classic. Mhm. Po prostu niektóre radia mają swoje, a trójki słucham no, od 14 roku życia, więc wiadomo, że to mam w DNA, to już mam. I moje pierwsze przyjście tu do trójki, nie jako gość, nie do audycji, tylko mój mąż, Krzysztof Kowaleski poprosił mnie, żebym przekazała coś od niego Marysi Czubaszek, z którą byli zaprzyjaźnieni, bo on gdzieś jedzie, a musi Marysia to dostać tego dnia. Ale Marysia była do złapania w trójce, bo miała jakąś audycję. Nie wiem, może to było... Może hmm, powtórka z rozrywki. Może powtórka z rozrywki. Mhm. Ja podjechałam tu i pierwszy raz weszłam do tego tutaj przedsionka. I tu muszę powiedzieć jedną rzecz, która będzie krytyczna. Ochydne to jest te plastikowe, te plastikowe, Naprawdę w życiu są najważniejsze relacje z ludźmi. I są dwie szkoły. Jedna mówi, że najważniejsza w życiu jest miłość, a druga, że przyjaźń. Pani jest z której? Myślę, że jedno i drugie jest tak samo ważne. Natomiast w miłości czasami nie wystarczy, że się ją będzie pielęgnować, bo są. bo może się miłość skończyć, i możemy bardzo pielęgnować, wszystko robić, a ona się i tak skończy. W związku z czym w miłości nie mamy na nią do końca wpływu. Ja rzeczywiście yy, od dobrej miłości jestem uzależniona, ale z kolei w przyjaźni, przyjaźń ma tę wyższość nad miłością, że po prostu może nigdy, może przetrwać wszystko, ale wymaga właśnie pracy, podlewania, ale jeżeli to jest, to ta przyjaźń się nie skończy. I drugi powód, dla którego ten fragment z gali przypomniałem, to jest, y... to są Pani piękne słowa o zespole. Oboje pracujemy w takich miejscach, gdzie zespół jest istotny i nie można robić czegoś wbrew zespołowi. Czy w teatrze, czy w radiu, w Trójce w szczególności. Trzeba doceniać też pracę i zaangażowanie innych ludzi. Czy Pani się nauczyła, a jeżeli tak, to jak szybko, w jakimś sensie też zespołowego myślenia o pracy? To dziękuję, że to w ogóle poruszyliśmy. To będzie dość osobiste, co teraz powiem, ale myślę, że bardzo późno się nauczyłam i żałuję, że chyba za późno się nauczyłam, że yy, można było uniknąć różnych niemiłych sytuacji, gdybym się nauczyła wcześniej, ale nie nauczyłam się tego sama. Nauczyłam się tego właśnie od bliskich mi ludzi i yy, takiej docenienia pracy, zwrócenia uwagi E, życzliwości w pracy, e, a na końcu w ogóle subordynacji w pracy, nauczyłam się od Agaty Kuleszy, od mojego męża Krzysztofa Kowaleskiego, od Hanki Śleszyńskiej bardzo, od Izykuny. To od tych ludzi. A czego się pani nauczyła od męża? E, no właśnie, no, nauczyłam się od niego e, życzliwości. Mm -hmm. dystansu i yy, y, y wzięłam od niego trochę luzu, którego nie miałam. I cierpliwości. To ja bym chciał, byśmy jeszcze jednego y, nagrania posłuchali. To jest też sygnał dla y, Michała, y, jeżeli już je znajdziemy, bo to jest, y, myślę, też piękna puenta y, naszego spotkania. Dzisiaj mamy taki trudny dzień w historii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 z nim była taka, że mówił stania, które zostają w człowieku na zawsze. Tak. Absolutnie zgadzam się z nim. Ja bym do tego dodała jeszcze przyjaźń, ale takiej historii y, y, jak on oczywiście nie miałam, ale y, y, rozumiem, że, że jak się ma taki związek, takie małżeństwo, taką bliską osobę obok, to już nawet przyjaźń osobna, nie jest, nie jest potrzebna. To jest może dobry moment, by na zakończenie spotkania z Panią Agnieszką powiedzieć, że w lany poniedziałek na naszej antenie pojawi się wspaniały głos. Pan Suek wraca mm, na antenę wspaniale. programu trzeciego i będziemy słuchali teraz znów co jakiś czas głosu Pani wspaniałego nieodżałowanego męża i Pani Marty Lipińskiej i znów ten Hamogwa, hamowaty gbur, w którego pan Krzysztof tak. się wcielał, przecież zupełnie taki nie było, bo je to wiemy, tak. będzie tutaj gościł, więc chciałem panią po raz kolejny zaprosić do trójki. Zawsze drzwi są dla pani otwarte. Dziękuję. No a z Eteru będzie można w Eterze posłuchać e, wspaniałego pana, pana słuka w wykonaniu pani męża. Pani Agnieszko, życzę kolejnego spokojnego roku w pracy zawodowej i radości prywatnych i zawsze z wielką radością panią tutaj gościmy. Dziękuję, ale poproszę o życzenia burzliwego roku w pracy. Życzę pani, żeby rok był taki burzliwy, żeby to były pioruny, turbulencje tak. i zawsze zakończone miękkim lądowaniem. Dobrze? Bardzo dziękuję. Pan Andrzej się już tam tutaj chciał, że tak powiem, wedrzeć na antenę, więc damy mu możliwość zagrania na koniec. Byłaś serca biciem. To też chyba ładne określenie tak. bycia z kimś, prawda? Tak. Agnieszka Suchora. Dziękuję Państwu. Przepiękny uśmiech polskiego kina i teatru. Ty. Jak Państwo słyszeli, niebywale mądra osoba nam się dzisiaj przydarzyła mm. w Tumy Śliwieckiej 357. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. A ja zapraszam po 21 raz jeszcze dziś taki dzień na wspomnienie o Wysławie Myśliwskim. Białe serca bicie. Czekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami Bo Twe okno mknie, gdzie spotyka mnie